To są informacje Polskiego Radia 24. Stany Zjednoczone oraz Iran prowadzą negocjacje pokojowe, informuje portal Axios. W grze jest 45-dniowe zawieszenie broni. I IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują w niemal całym kraju. Powiemy też o dawnych zwyczajach i przesądach związanych z poniedziałkiem wielkanocnym. Minęła 6. Bartosz Tomotorowicz. Dzień dobry. Do rozmowy ostatniej szansy Stany Zjednoczone oraz Iran prowadzą negocjacje w sprawie 45-dniowego zawieszenia broni, informuje portal Axios. Porozumienie miałoby się składać z dwóch faz. Pierwsze z nich to trwający półtora miesiąca rozejm z możliwością przedłużenia. Miałby on służyć w wypracowaniu docelowego pokoju, czyli drugiej fazy. W rozmowach pośredniczą Pakistan, Egipt i Turcja. We wtorek wieczorem czasu waszyngtońskiego upływa ultimatum prezydenta Donalda Trumpa dotyczące otwarcia cieśniny Ormuz. Siły pokojowe ONZ w Libanie przestrzegają Hezbollah oraz Izrael przed prowokacjami. Ostrzał pozycji żołnierzy biorących udział w międzynarodowej misji może grozić odwetem, czytamy w oświadczeniu. UNIFIL wezwał obie strony do poważnych starań o zawieszenie broni. Siły pokojowe od początku konfliktu w Libanie znajdują się w rejonie starć. Dotychczas w działaniach wojennych zginęło czterech żołnierzy unifil -a. Synoptycy Instytutu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed silnym wiatrem. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w niemal całym kraju. Ostrzeżenia IMGW dotyczą 13 województw. Na tej liście nie ma jedynie Małopolskiego, Śląskiego i Opolskiego. W Dolnośląskim mocniej wieje w powiatach południowych, w Lubuskim, Wielkopolskim, Świętokrzyskim i Podkarpackim w powiatach północnych. Średnia prędkość wiatru to od 35 do 45 km na godzinę. Na wybrzeżu oraz na północnym wschodzie poryby wiatru mogą osiągać nawet 85 km na godzinę, a w górach 100 km na godzinę. IMGW ostrzega też przed roztopami. Żółte alarmy zostały wydane w powiecie tatrzańskim województwem małopolskim. Wzrost temperatury powoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Alarmy będą w mocy do wieczora. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier Węgier mówi o sabotażu. Opozycja zarzuca mu prowokację. Nad Dunajem trwa polityczny spór po posiedzeniu Rady Obrony dotyczącym odnalezienia przez serbskie służby ładunków wybuchowych przy Balkan Stream. Gazociąg ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego na Węgry transportowanego z Rosji.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 A ta, która miała największe powodzenie i dostała najwięcej razów wierzbową lub leszczynową gałązką, miała w tym roku wyjść za mąż. Taki sam cel miało oblewanie wodą. Po wsiach chodzili też tak zwani jajorze. Były to grupy kolędnicze, które śpiewały pod domami, składały życzenia i w zamian otrzymywały oczywiście jajka. To był dzień wielkiej radości. Nie brakowało też takich momentów bardziej poważnych. Było procesyjne obchodzenie i święcenie pól. To przybierało różne formy, ale miało przede wszystkim zapewnić urodzaj. W okolicach Krakowa, Bochni i Wieliczki można też było w poniedziałek wielkanocny spotkać sióde baby, czyli usmolonych mężczyzn przebranych za kobiety w Łochmanach. Zwyczaj ten związany jest z pogańskim przepędzeniem zimy. To były informacje Polskiego Radia 24. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w pasie od Lubelszczyzny, przez Mazowsze, po Pomorze Zachodnie i na północ od tej linii. W wielu regionach przydadzą się dziś parasolem, na wschodzie możliwe burze. Chłodniej od 7 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 10 na Kujawach, do 12 w Lubuskiem. Klimat w całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad 41% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru. W powiecie tatrzańskim obowiązują ostrzeżenia przed roztopami, a na wybrzeżu oraz w zlewni zalewu Wiślanego przed gwałtownym wezbraniem wód. Klimat. Poranek. Polskim radio 24. Dzień dobry. 6.06 na zegarach. Poniedziałek wielkanocny. 6 dzień kwietnia 2026 roku. Roch Kowalski. Mówię Państwu dzień dobry, a mówię wraz z całą poranną ekipą z Pauliną Olak, Natalią Jędrzejewską i Eldarem Pedorenko. Będziemy z Państwem do godziny 12. Przed nami 96 dzień roku. Słońce wzeszło dzisiaj o 6 rano, a zajdzie o 19.18. Dzień trwa, więc jak nie trudno policzyć, 13 godzin i 18 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Ada, Adam, Celestyn, Izolda, Sykstus i Wilhelm. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Składamy także najlepsze świąteczne życzenia wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Polskiego Radia. 24, żeby ten drugi dzień świętowania był dla Państwa udany, spokojny i ciepły, a najlepiej spędzony właśnie z Polskim Radiem 24. Przed nami kalendarium historyczne. Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein Jeśli nam pomożecie, to... A bemus My naród. We the people. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 6 kwietnia, 370 lat temu rycerstwo polskie pod dowództwem Stefana Czarnieckiego rozgromiło żołnierzy szwedzkich w bitwie pod Kozienicami. W bitwie, którą w powieści Potop opisał Henryk Sienkiewicz zginęło 56 Polaków i 240 Szwedów. 130 lat temu rozpoczęły się w Atenach pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. Inicjatorem i organizatorem pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich był francuski pedagog i historyk Pierre de Coubertin. W czasach zaostających się konfliktów między mocarstwami europejskimi zmierzającymi ku I wojnie światowej, Coubertin chciał odnowić olimpijską ideę pokoju i jedności między narodami. Przypomniał profesor Andrzej Notkowski. Dziś 125. rocznica urodzin poety, satyryka i komediopisarza Mariana Hemara. Był autorem tekstów ponad 2000 piosenek, w tym wielu ponadczasowych szlagierów. Kiedy znów zakwitą, wiadę bzy, parki, będą szli. Po II wojnie światowej pozostał i zmarł na emigracji w Wielkiej Brytanii. W roku 1914 zmarł Józef Chełmoński, malarz i przedstawiciel kierunku realistycznego. Do jego najbardziej znanych obrazów należą bociany, babie lato czy kuropatwy na śniegu. Od rana pracował w plenerze, ale robił notatki rysunkowe i czasami akwarelowe, natomiast... Nigdy nie rozstawiał sztaluk w plenerze i nie malował obrazów olejnych od początku do końca, patrząc na jakiś motyw pejzażowy. Wyjaśniała Elżbieta Leszczyńska, autorka książki Pejzaż w malarstwie polskim. 6 kwietnia w roku 1915 urodził się reżyser, malarz, scenograf i pisarz Tadeusz Kantor. Sztuka dla mnie to jest pewien sposób życia. Jeżeli się zajmuje ktoś sztuką, to jest jego życie. To jest pewna całość, której się człowiek gubi. Był wykładowcą Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz twórcą teatru Cricot II. Do jego najsłynniejszych prac należą przedstawienia teatralne Umarła Klasa, Niech Szczezną Artyści i Wielopole Wielopole. 85 lat temu urodził się George Zamfir, wirtuoz gry na fletnipana. Przeszedł do historii rozwijając i unowocześniając tradycyjny rumuński styl grania na fletnipana, jak również sam instrument, zwiększając z nim liczbę piszczałek oraz zwiększając tym samym jego zakres, uzyskując także poprzez odpowiednią zmianę ułożenia ust podczas gry do dziewięciu dźwięków z każdej piszczałki. W roku 1943 ukazała się powieść Antuasa saint Mały Książę. Ach, Mały Książę, zrozumiałem powoli Twoje niewesołe życie. Jedyną Twoją rozrywką przez długi czas były zachody słońca. Dla Polskiego Radia czytała Anna Seniuk. Książka została przetłumaczona na ponad 300 języków i do tej pory sprzedała się w ponad 140 milionach egzemplarzy. 6 kwietnia w roku 1990 Sejm przywrócił święto narodowe 3 maja. Znosząc tym samym święto narodowe odrodzenia Polski obchodzone 22 lipca. 20 lat temu ogłoszono tekst apokryfu ukreślanego jako Ewangelia Judasza. według głównego nurtu chrześcijaństwa wydarzeniem zbawczym była śmierć i zmartwychwstań. Natomiast dla gnostyków, a Ewangelia Judasza wychodzi ze środowiska gnostyckiego, tym, co miało charakter zbawczy, było objawienie pewnej ukrytej wiedzy przez Jezusa, jego ucznia. I w Ewangelii Judasza on jest przede wszystkim przedstawiony jako ten, który naprawdę Jezusa zrozumiał. Uważał profesor Rafał Wiśniewski. W roku 2009 zmarł prawnik i polityk Andrzej Stelmachowski. Był marszałkiem Senatu pierwszej kadencji, a wcześniej należał do inicjatorów obrad Okrągłego Stołu. Chodzi więc o podkreślenie historycznego znaczenia tego wielkiego ruchu społecznego, który później jak burza zmienił stosunki w Europie i to jest ważne. Pośmiertnie został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego. Dwa lata temu zmarła aktorka Zofia Kucówna. Występowała na scenach teatrów warszawskich, a także w filmach i serialach. Znana była również jako wykonawczyni piosenek Agnieszki Osieckiej oraz piosenek z kabaretu Starszych Panów. Kaziu, Kaziu, Kaziu, zakochaj się Bez rosy, nocy i listek schnie Kaziu, Proszę. zakochaj się Kalendarium Historyczne Kalendarium historyczne przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Jak wspominaliśmy Państwu, dzisiaj poniedziałek wielkanocny, więc śmigus, dyngus No więc porozmawiajmy i o wodzie Patryk Michalski, dzień dobry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 Yeah.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 takie osady rzeczne, kiedy przybierała właśnie na wiosnę. Po... Bardzo żyzne. Bar tak, bardzo żyzne, a niestety my potem, mam na myśli tą gospodarkę, która po wojnie nastąpiła, to było takie bardzo drastyczne osuszanie terenu, odgrodzenie się od Wisły wałami. No, lędrzy trochę inaczej gospodarowali, oni gospodarowali w zgodzie yy, z wodą i na pewno nie w tak bardzo intensywny sposób, aczkolwiek fakt przekształcali krajobraz, nauczyli się tego, ujarzmili, yy, no wydanie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 skanęliśmy przy miejscu, gdzie w nocy buchtowały dziki. E, jest to takie podmokły kawałek łąki, gdzie widać, że jest ubita ta... To, to jest taki torf rozłożony, mursz w zasadzie z z namoknięty e, i one w tym błotku się taplają, dlatego że to trochę działa jak nasze kosmetyki, krótko tak zupełnie mówiąc. Ja bardzo dużo w ogóle pracuję na kolanach. Mam zresztą nawet takie spodnie z takimi wkładkami, że, y, że, że, że dużo klęczę, dlatego zdejmę że... Tak, zdejmę, też? zdejmę, bo nie da się jakby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 stoi przed nami tutaj dobre kilkadziesiąt, jak nie nawet kilkaset tysięcy złotych. Trzy ręce obmyte? Ręce obmyte, dokładnie. To kolejna rzecz, zobacz, że włożyliśmy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 Odpowiedzi na te pytania poszukamy w wielkanocnym wydaniu audycji Przestrzeń, design, architektura. Błożej Prośniewski, zapraszam dziś, kilka minut po godzinie 22. Autopromocja. Poranek w Polskim Radio 24. 6.37 na zegarach. Pytanie jak wygląda gospodarka Bliskiego Wschodu? Potęga, która wyrosła na ropie naftowej już teraz zdaje się upadać z powodu trwającego konfliktu. O przyszłości tego regionu i jego drodze do obecnej pozycji mówiła w Polskim Radiu 24 dr Blanka Dżugaj, arabistka, orientalistka i dziennikarka telewizji polskiej, z którą rozmawiał Marek Klapa. Bliski Wschód to jest oczywiście ten region, który jest w centrum zainteresowania świata w ostatnich dniach. Dużo o Bliskim Wschodzie się mówi, ale ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten region przez pryzmat ropy naftowej i petrodolarów. Czy tylko ropa zbudowała potęgę finansową takich krajów jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar? Trudna odpowiedź na to pytanie. I tak i nie. Ropa była pierwsza i pieniądze z ropy pomogły zbudować wszystko pozostałe. To były pieniądze dobrze, mądrze zainwestowane. I tutaj mówię zwłaszcza o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bo one zaczęły to robić pierwsze. To, czyli dywersyfikować wpływy do budżetu. Mądrze inwestowały w infrastrukturę, w edukację między innymi i dzięki temu Dubai na przykład jest dzisiaj tym, czym jest, czyli hubem finansowym, hubem transportowym, hubem turystycznym. I zjadąc... Arabia Saudyjska zaczęła trochę później, zgodnie z wizją 2030 Vision 2030 księcia Mohammada bin Salmana, ale bardzo dobrze sobie radzi. Niestety napotkała obecną wojnę i to być może spowolni wysiłki, także w przypadku Kataru i niestety Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Więc. Co było pierwsze, tak? Jajko czy No pierwsza była ropa. Tutaj, ma, tutaj ma odpowiedź jest, jest jasna. Pierwsza była ropa i mądrze zainwestowane pieniądze z ropy pozwoliły tym krajom się rozwinąć. No ale właśnie mądrze, mądrze zainwestowane. Mądrze zainwestowane. Tutaj mówiliśmy między innymi o transporcie, logistyce i niektórzy przekonali się w ostatnich dniach, że na przykład hmm. paczka z Chin, która teoretycznie powinna ominąć ten region, ale jednak wylądowała w porcie przeładunkowym gdzieś w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No Dokładnie. i z uwagi na blokadę cieśniny Ormus utknęła właśnie w tej części świata i do tej pory nie dotarła do adresata. To, to pokazuje jak ważnym miejscem na mapie świata jest bliski Wschód, a szczególnie Zatoka Perska. Dokładnie. Mhm. No dobrze, to w takim razie kolejna rzecz, która bardzo mocno mnie interesuje, też w kontekście oczywiście gospodarczym, bo półwysep arabski, zresztą potężny półwysep. Na południu jest zupełnie inny świat. Mhm. Jemen kraj, który geograficznie należy, można powiedzieć, do tej, do, tego, do tej samej części Azji. Kulturowo to tam również mamy do czynienia z państwem muzułmańskim, no a jednak tam jest bieda. To jest kraj trawiony przez konflikty wewnętrzne, przez wojnę domową. Huti, to Jemen. Co poszło nie tak i skąd te kontrasty w tej samej części świata? chyba właśnie odpowiedziałeś troszeczkę na to pytanie. Oczywiście um, najprostsza odpowiedź to Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie mają ropę, mhm. a Jemen posiadaje, znaczy one mają bardzo dużo, a Jemen posiadaje bardzo niewiele i też niewiele posiada możliwości jej wydobycia. Ale y, równie ważne, może ważniejsze trudno powiedzieć, jest to, że, to co powiedziałeś, że jest to, Jemen jest od wielu lat trawiony przez wojnę domową, yy, przez yy, niestabilność polityczną. Porównajmy sobie na przykład Arabię Saudyjską, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Katar i widzimy tam yy, stabilne, scentralizowane rządy, yy, które, no, pomagają gospodarce. Już to są monarchie absolutne, gdzie decyzje podejmuje się szybko. To nie jest kraj, w którym każda decyzja musi przejść przez rząd, parlament i, tak i prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Tam podejmuje się decyzje znacznie szybciej. Ale najważniejsze jest to, że to są scentralizowane, silne rządy, a Jemen jest politycznie cał całkowicie rozbity. Od wielu lat różne ugrupowania tam walczą o władzę, że rząd, władza obecna jest bardzo, bardzo słaba. Wojna spustoszyła ten kraj, absolutnie. Trudno jest robić takie inwestycje, jakiekolwiek inwestycje właściwie, a już porównując do Arabii Saudyjskiej, ja, ja byłam teraz jesienią w Arabii Saudyjskiej, więc naprawdę na gorąco mam wspomnienie tego, jak bardzo szybko się rozwija. To jest nieprawdopodobne, jak szybko się rozwija. I no w Jemenie nie ma w ogóle co marzyć o takich inwestycjach, więc wojna, brak ropy, brak możliwości inwestowania, tych mądrych inwestycji. No i mamy to, co mamy. Mamy to, że Arabia Felix tak dawna zmieniła się w Arabię bardzo, bardzo, bardzo nieszczęśliwą, cierpiącą z powodu kryzysu humanitarnego także, bo wojna to niestety prowadzi do kryzysów humanitarnych. To jest jeden z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie. My patrzyliśmy teraz przez cały czas, no ja cały czas patrzę na gazę i na kryzys, który tam panuje, albo wciąż panuje niestety, ale Jemen jest porównywalny, absolutnie porównywalny. Sytuacja jest dramatyczna. Skoro jesteśmy na Bliskim Wschodzie, to przejdźmy na drugą stronę Zatoki Perskiej, na północ i Iran, kraj, od którego całe zamieszanie, którego jesteśmy świadkami, tak na dobrą sprawę się zaczęło. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tym Iranie, którego już nie ma. To znaczy o tym Iranie sprzed rewolucji islamskiej. Bo nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że to był zupełnie inny kraj. Kraj, który bardzo przypominał miejscami, szczególnie w miastach. Europejskie kurorty, miasta, stolice, kultura europejska, całkiem niezły standard życia. Na pewno lepszy niż w PRL-u w tamtym czasie. Jak ten Iran wyglądał? Jeżeli państwo mają teraz przed oczami kobiety w krótkich spódniczkach, to bardzo proszę wykasować ten obraz. To Aha. nie jest takie oczywiste, bo ja spotykam się bardzo często jako orientalistka z, właśnie z, ze zdjęciami, czy to z Afganistanu, czy z, z Iranu. No proszę, jakie tam było wspaniale, a potem przyszedł Islam i wszystko to zniknęło. No to nie było tak, dlatego że jak szach wprowadził zakaz noszenia czadorów, czyli u, tradycyjnych y, ubrań dla kobiet w Iranie, czy tradycyjnych, no, no, no dobrze, u, u, dla, upraszczając mhm. to powiedzmy tak, y, to wiele kobiet y, nie przestało wychodzić w ogóle z domów, bo nie chciały wychodzić z gołymi głowami, y, albo nosiły kapelusze. Y, y, policja Szacha y, y, wyłapywała na ulicach kobiety, które miały zakryte y, y, włosy, miały czador na sobie. Co innego też jest y, tehera, czy Ispahan, czy jakiekolwiek inne duże miasto, czy też jak mówiliśmy o Afganistanie, mówiłam o Kabul i tak dalej, a co innego na przykład no, prowincja, gdzie na pewno te rewolucje Szacha były inaczej przyjmowane. Ale oczywiście tak, było więcej kultury zachodniej, głównie francuskiej, bo Szach kochał Francję, dużo tam przebywał, więc było to... Te pozostałości zresztą widać w języku do dzisiaj, w języku perskim oczywiście widać do dzisiaj, więc to, było, to był rzeczywiście trochę inny świat, który rewolucja islamska no, totalnie niestety zmieniła. Mhm. Totalnie zmieniła. To jest potężny kontrast. Ja wiem, że w internecie pojawiają się zdjęcia, czasami przerobione, czasami tam ktoś udowodnił, że to zdjęcie wcale nie z Iranu, ale to z znaczy, saint to... we Francji. <grym> I było, ktoś tam tak. się podpisał, że to, że to zdjęcie z Iranu, ale kontrast to znaczy, wiesz, jest tak, to Ja nie mówię, że wszystkie te zdjęcia mhm. są fałszywe. Nie, absolutnie nie. Tylko nie, nie możemy sobie na podstawie jednego zdjęcia wyrabiać po, obrazu, budować obrazu całej, całej sytuacji. No to nie było do końca tak. To, że Gdzieś w Teheranie wyszła dziewczyna w krótszej sukience, to nie oznacza, że w cały Iran był tak bardzo, yy, można powiedzieć, wyzwolony. Mhm. Może tak to ujmę. Pięknie rozrysowałaś nam ten region kontrastów. Też pojawiło się ujęcie historyczne, ale ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj wyjątkowo spojrzeli w przyszłość. Ja wiem, że to jest trudne, bo jestem mgła wojny. Nie I tak wzięłam mojej sprawę... szklanej kuli, przepraszam. Szkoda. Ale jeżeli spojrzymy na przyszłość gospodarczo, to mamy kilka takich elementów, które możemy uznać za pewnik. Może nie dopiszemy tam konkretnej daty, ale wiemy, że to Eldorado naftowe kiedyś się skończy. Wiemy, że to są zasoby, które kiedyś się wyczerpią. Już widzimy, że gospodarka światowa od ropy powoli odchodzi. Kiedyś ta ropa będzie, jej znaczenie. Trudno to w to dzisiaj uwierzyć, ale jej znaczenie będzie mniejsze. Czy kraje Zatoki Perskiej dzisiaj są przygotowane na przyszłość, na ten plan B, na ten świat bez petrodolarów? Oczywiście, że tak. Tutaj jedna z moich koleżanek, też orientalistek, ma takie fajne powiedzenie, bo ludzie to uważają, że tam mieszkają zacofańcy w turbanach. No więc, proszę państwa, to nie jest tak, że tam mieszkają zacofańcy w turbanach i doskonale zdają sobie ci rządzący i nie tylko rządzący w państwach Zatoki, że ropa nie jest przyszłością. Większość państw Zatoki ma swoje plany wizję Właśnie tak jak wspomniana wizja 2030, oczko w głowie następcy tronu Arabii Saudyjskiej. Ja się trochę będę może odnosić do Arabii Saudyjskiej, bo jest mi najbliższa, bo mm -hmm. ją badam naukowo. I książę Mohammed bin Salman, następca tronu i faktyczny władca królestwa obecnie. To jest jego oczko w głowie, wizja 2030. Emiraty mają bodajże 2035 wizję. Któryś z Państwa ma 2050, tak troszeczkę ostrożniej podchodzi do tego. <śmiech> Arabia Na Saudyjska narzuciła sobie bardzo duże tempo i już widać, że się trochę przeliczyła, ale wyprzedzam. Więc tak, mamy tę wizję, której głównym celem jest dywersyfikacja gospodarcza. Właśnie, czyli odejście od ropy jako głównego źródła dochodu państwa. Jak się odchodzi? No, między innymi na przykład w nowe technologie, w turystykę. Może trudno w to uwierzyć, ale ja bardzo polecam Arabię Saudyjską jako miejsce turystyczne na wakacje. Jest wiele przepięknych miejsc i wiele fantastycznie już że tak powiem, ogarniętych. Możemy się naprawdę uczyć od Arabii Saudyjskiej, jak eksponować miejsca turystyczne. Na przykład głupią skałkę, która może przypominać słonia, wokół której zbudowano przepiękne tereny, zagospodarowano. Także tam się na wieczór, na zachód słońca przyjeżdża, sączy kawę, je daktyle i w sezonie jest tam mnóstwo ludzi. a Jest to jedna wielka skała. No, więc tego naprawdę jest dużo. W samej Riyadzie też już te e, zabytki, można powiedzieć, no tak, zabytki są bardzo pięknie eksponowane i widać, że to, no, że królestwo na to stawia. To też jest turystyka religijna, no bo przecież Arabia Saudyjska to jest e, kraj, w którym są dwa najświętsze miasta islamu, czyli Mekka i e, Medyna. No wiadomo, że my tam nie wjedziemy. Znaczy do Medyny wjedziemy, ale nie do najświętszych miejsc. Nie wjedziemy tam. No, ale mimo wszystko to sama Medyna jest warta obejrzenia. Także ale dla świata arabsko-muzułmańskiego jak najbardziej jest to też turystyka religijna. Budowane są hotele, budowane są linie pociągowe, no bo tak jak sam powiedziałeś, to jest, to jest ogromny półwysep, ogromna, Arabia Saudyjska jest ogromna. Ja przyznaję, że nie mam cierpliwości do pociągów, latam samolotem, no bo te odległości są ogromne, niestety, więc to nowe technologie, świetnie im idzie, świetnie, naprawdę. W tej chwili są to głównie technologie chińskie, no bo Chiny były szybsze, szybszej zauważyli, Zauważyły po prostu, że tam jest potencjał. To jest taki trochę przytek do, do Polski, która mm. śpi i nie widzi, że kraje Zatoki się bardzo mocno zmieniają. Więc to jest głównie technologia chińska, ale też powoli rozwijają własne, własne patenty. No i oczywiście. A czy dla mnie to jest oczywista, dla Państwa, dla naszych słuchaczy, pewnie nie, może się tutaj wiele osób zdziwić, zielona energia. Jak najbardziej kraje Zatoki idą w zieloną energię. Słońca im nie brakuje akurat. Słońca im nie brakuje, właśnie. Na pustyniach, ja wielokrotnie gdziekolwiek jechałam, to widać panele słoneczne. Jeszcze nie tak duże, jak mogłoby być, ale to się wszystko rozwija. Tak, jak najbardziej jest i to nawet między tymi państwami Zatoki jest rywalizacja między Zjednoczonymi, emiratami arabskimi zwłaszcza, e, Katarem i Arabią Saudyjską jest rywalizacja, kto będzie liderem tej zielonej transformacji w regionie. Rywalizacja jest zacięta, w tej chwili trudno powiedzieć, kto wygrywa. Raporty mówią o tym, że idą łeb w łeb, proszę państwa. I to, e, to widać. Ca, przez sam ten gigant, jakim jest Saudi Aramco, rozwija e, technologię na przykład wyłapywania dwutlenku węgla, która bardzo zmniejsza zanieczyszczenie produkcji. Rozwijają technologię wodorową i już eksportują wodór. Czyli paliwo przyszłości. Paliwo przyszłości. Oman eksportuje to najczystsze, najlepsze, czyli zielony wodór i to eksportuje też już między innymi do Europy. Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, no jeszcze ciągle ten niebieski wodór, czyli czystszy niż różowy i inne, ale no nie Taki super, super czysty, on jednak troszeczkę tam tego węgla jest przy produkcji, no ale widać, że oni już nie tylko na własne potrzeby to robią, ale na potrzeby także eksportu. Oczywiście w tej chwili udział krajów Zatoki to jest 1% w tym światowym miksie zielonej energii ale no też zaczynają dużo później niż zaczęliśmy my. i Idzie im to naprawdę bardzo dobrze. Jestem pod wrażeniem naprawdę tej historii i tego, co dzieje się w państwach na Półwyspie Arabskim, ale także szerzej w Zatoce Perskiej. Wspomniałaś o turystyce. Mhm. To jest też ciekawe zagadnienie w kontekście ostatnich wydarzeń, bo to jest tak. jednak cios dla tych państw. Zamiast samolotów pasażerskich z całego świata, nagle zaczęły tam spadać irańskie rakiety. Nagle Dubaj przestał być tym rajem na ziemi, często przedstawianym właśnie w ten sposób w mediach społecznościowych, ale stał się miejscem niebezpiecznym. Niektóre rakiety spadały, czy drony spadały na terytorium Arabii Saudyjskiej, Kataru, Omanu. To jest Taki punkt, w którym rzeczywiście te kraje mogą bardzo dużo stracić już straciły, już Już tracą. straciły i tracą też wizerunkowo. Głównie, no tak, tak, oczywiście, że tak. No, wizerunkowo to jest gigantyczny cios, dlatego, że na przykład właśnie, no Arabia Saudyjska może nie, ale e, Zjednoczone Emiraty Arabskie mm -hmm. od lat bardzo mocno pracowały na ten swój wizerunek, nie tylko kraju, w którym się łamie prawa człowieka, prawa kobiet, ale właśnie tego hubu biznesowego dla świata. Pokazywały, okej, okay, wokół może jest i chaos, tak, mamy tutaj wojnę w Gazie, mamy Wojnę w Jemenie, y, mamy to, tamto, ale tu, my tutaj, Zatoka, proszę Państwa, my jesteśmy tutaj stabilni, spokojni, zapraszamy z biznesami. Rzeczywiście te, to zaproszenie było przyjmowane. Y, to dzięki temu właśnie, tej, y, temu wizerunkowi o stoi spokoju i stabilności, a przecież oboje dobrze wiemy, że biznes niczego tak nie potrzebuje i jak spokój i stabilność, no to ten biznes do Zjednoczonych Emiratów Arabskich ciągnął. I dzięki temu właśnie Dubaj jest dzisiaj tym, czym jest. A teraz, tak jak powiedziałeś, spadają tam irańskie rakiety. Donald Trump strzelił całej gospodarce światowej w kolano i to z przyłożenia. I myślę, że no, trochę zainteresowało czasu odbudowanie tej dawnej pozycji przez, przez kraje Zatoki jako tych, tego miejsca, w którym można spokojnie robić biznes, można robić transakcje finansowe na spokojnie, jako to miejsce, w którym można przyjechać na wakacje, czy po prostu poczekać na fantastycznym, e, ekskluzywnym, e, pięknym lotnisku na samolot gdzieś, e, gdzieś dalej. Traci także ziemia święta, bo tam przecież pielgrzymki. Teraz jesteśmy w czasie świąt Jest, Wielkiej Nocy tak. i... To nie tylko Izrael, bo tak niektórzy mówią Ziemia Święta, Izrael, ale pamiętajmy, że ten ruch pielgrzymkowy to także Liban, Jordania. Oczywiście, I, że tak. I, i, i, I tutaj też jest potężny problem i gigantyczne straty. No widzieliśmy, co się działo w tym tygodniu, prawda? Czyli mieliśmy Wielki Tydzień, a większość uroczystości Wielkiego Tygodnia zostało albo odwołanych, na przykład słynna Niedziela Palmowa i procesja z Góry Oliwnej została po prostu odwołana Mówiono o tym, że ma je zastąpić zwykła modlitwa i ma tę samą siłę. Oczywiście no, dla wierzących chrześcijan to ważne, ale dla turystów, którzy chcą obejrzeć procesję, chcą uczestniczyć w mszach, no, to nie jest wystarczające, prawda, modli zwykła modlitwa. Natomiast no, Izrael tłumaczy to względami bezpieczeństwa, i rozumiem oczywiście, natomiast widać po prostu jak wojna wpływa na wszystkie, wszystkie sektory gospodarki. A przecież y, Ziemia Święta już i tak ucierpiała przez y, wojnę w Gazie. Y, mieszkańcy y, na przykład Betlejem, którzy mają Eldorado y, w, y, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, no, nastawieni są po prostu na turystykę. I ja mówię Eldorado, ale mówię to no jako Wyobraźcie sobie państwo tak, inaczej. Od pokoleń ludzie żyją tam z turystyki po prostu. Z ojca na syna przechodzi sklepik z, na przykład z pamiątkami albo z tradycyjną oliwą. Czy cokolwiek, prawda? To są dziedziczone biznesy m, przez pokolenia, a w tej chwili ci ludzie nie mają się z czego utrzymać, po prostu. Sklepy są zamknięte, m, miejsca tłoczenia oliwy są zamknięte, no bo to jest po prostu zbyt niebezpieczne i ci ludzie nie mają się z czego utrzymać. Wiecie państwo, to tak samo jak ja byłam zaraz po rewolucji e, arabskiej wiosny w Egipcie i, i to był dramat. Wybrałam się do piramid, bo miałam przerwę, była na szkole letniej, e, uczyłam się języka arabskiego w szkole i w przerwach, w weekendy, no sobie jeździłam. Byłyśmy z, kolega, z kolegami z grupy, znaczy kolegami ze tej szkoły, których poznałam, właśnie na przykład przy piramidach i myśmy byli tam sami. Czy ktoś miał dla siebie z wszystkie piramidy? No nie. Ja widziałam, jaką nędzę klepią ludzie, którzy mają właśnie tradycyjne sklepiki, na przykład z perfumami. tak I mnie nawet się było przykro wtedy targować, chociaż wiem, że tego oczekiwano, bo to jest też sztuka negocjacji. Ale mi się było nawet głupio targować, bo widziałam, że ci ludzie naprawdę. No, są na skraju po prostu bankructwa, bo jeżeli był sklepik z tradycyjnymi arabskimi perfumami, który sprzedawał turystkom ogromną ilość tych perfum, a teraz... No nie ma turystek, nie ma komu sprzedać. Z doktor Blanką Żugaj, arabistką, orientalistką i dziennikarką TVP rozmawiał Marek Klapa, a do, sy do tematu sytuacji na Bliskim Wschodzie wrócimy po godzinie ósmej. Naszym gościem będzie Kamil Szwarbuła z UNICEF-u. Półtorej minuty do siódmej, za chwilę informacje.